Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Marek Wyszyński, Rychu. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy i cześć Jerry. No bo jest z nami jeszcze Michał Rakowicz, Jerry. Ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Rychu, witam wszystkich. W tym miesiącu za kilka dni wydawnictwo Olesiejuk e, zainauguruje trzecią książkową fazę Wielkiej Republiki i będziemy wchodzić w ten rozdział. A dzisiaj zaczynamy trzecią komiksową fazę Wielkiej Republiki, bo Egmont wyszedł przed szereg, wydał wcześniej dwa komiksy. I dzisiaj bierzemy na warsztat kolejny komiks Marvela pod tytułem Cienie Gwiezdnego Blasku. To jest komiks, który nie jest numerowany, to nie jest jeszcze pierwszy tom serii, która rozpocznie się w ramach trzeciej fazy. To jest taki poboczny tom niczym wcześniej Szlak Cieni czy Ostrze. I Cienie Gwiezdnego Blasku to jest komiks czterozeszytowy, który opowiada nam cztery historie e, czterech e, osób czy, czy grup osób od e, zniszczenia latarni Gwiezdny Blask przez następny rok, czyli do rozpoczęcia tej trzeciej fazy. I tutaj, jeżeli chodzi o twórców, sytuacja skomplikowana, bo chyba ciężko, na starcie o nich opowiadać. No i taki nie, bo tutaj za scenariusz odpowiada Charles Soul, który no wyrasta na naprawdę takiego głównego architekta nie tylko Wielkiej Republiki, ale w ogóle tych komiksowych Gwiezdnych Wojen, no bo on się pojawia ostatnio wszędzie, ale rysownicy tutaj się zmieniają, bo w zasadzie każda ta historia to jest osobny rysownik, tutaj tak naprawdę tylko w przypadku trzeciego i zeszytu Jetro Morales pojawia się w przypadku dwóch, bo pojawia się i w trzecim i w czwartym. Ale ja o tych rysownikach, gdzie oni się tam pojawiali, to może będę mówił już przy tych poszczególnych historiach. Tym bardziej, że to jest trochę tak, że te różnice są zauważalne, ale też przez to, że kolory są dosyć spójne, chociaż też koloryści się zmieniają co historię, to ja nie miałem jakiegoś takiego poczucia, żeby bardzo mocno te rysunki się pomiędzy poszczególnymi zeszytami od siebie różniły, tak jak to drzewiej bywało przy różnych te, tego rodzaju antologiach. No dobra, i przejdziemy sobie przez te cztery historie. Dla odmiany dzisiaj ja streszczę fabułę Arychu wcinaj się i Jerry też się wcinaj. Pierwsza opowieść. Tak Procedury strażnicze. Rozpoczyna się oczywiście na ERAM, tak jak chyba prawie wszystkie te segmenty, czyli na planecie, którą znamy między innymi głównie z drugiej fazy Wielkiej Republiki, no tam e, rozbiła się latarnia Gwiezdny Blask i ocaleli, ocaleni z tej katastrofy zbierają się na plaży. No i wszyscy Jedi zostają wezwani do świątyni na korusant, ponieważ są specjalne procedury wdrożone. Jedi wiedzą, że coś atakuje Jedi i coś ich zabija, więc dla bezpieczeństwa wszyscy Jedi z całej galaktyki są wezwani na Korusant. Oczywiście nie wszyscy e, wypełniają ten rozkaz, bo chociażby w tych dwóch e, tomach, e, tytułach, które mamy do tej pory wydane, no w Mandze główna bohaterka nie wypełniła rozkazu. Tutaj też Avar Kris odmawia powrotu. Avar Kris zostaje e, na szybko. Na miejscu jest oczywiście chaos. joda, i to zaraz skomentujemy szerzej, musi pomedytować, bo wiemy, że on w ostatniej książce pierwszej fazy powrócił z człowiekiem w masce. Z drugiej fazy wiemy, że Joda wie o bezimiennych, ale nie powiedział. Wiedział, ale nie powiedział. No a teraz stwierdza, że skoro taka jest sytuacja, to on musi medytować i znika na następne trzy miesiące. No długo naszemu małemu mistrzowi zajmuje wyjawienie prawdy. W międzyczasie no, mamy tam pełno informacji o poległych, zaginionych. Te wszystkie nowe procedury to nie jest tylko wezwanie Jedi, ale tak naprawdę e, dzieje się trochę tak jak w legendarnych wojnach klonów, czyli wiele rzeczy przyspiesza. Mamy jakąś mistrzynię, która buduje, e, konstruuje fantastyczne miecze świetlne. No, ona musi teraz budować proste miecze, bo e, szykuje się bitka, więc liczy się czas i e, liczba. Padawani są w zasadzie od razu podniesieni do rangi rycerzy. Tak też było trochę podczas Wojen Klonów, że to wszystko zostało przyspieszone. No i nie wszyscy są do tego przygotowani. No a po trzech miesiącach na scenę wkracza Joda z zamaskowanym człowiekiem i my dowiadujemy się, kim jest ten człowiek i to jest Aslin Rel, czyli postać, która przewijała się tak naprawdę przez całą drugą fazę Wielkiej Republiki. My dostajemy trochę jego historię, dowiadujemy Dowiadujemy się, że on tam miał romans z ciemną stroną mocy. Nie wiemy, dlaczego on przeżył te 200 lat. Tak naprawdę bohaterowie też yy, są tym yy, nieco zaskoczeni. On wygląda trochę jak mumia, nie ma oczu, na oczach nosi tę maskę. No i my poznajemy troszeczkę historię jego. Mamy kilka retrospekcji, z czasów jeszcze podalnie, po bitwie o Dalne. A finalnie trafiamy na planetę, gdzie mieszkają potomkowie. Spensa i Dasa Lewbruka z drugiej fazy Wielkiej Republiki, którzy wtedy Das otrzymał ten kompas, który miał go doprowadzić do planety X, no i ten kompas cały czas posiadają potomkowie i Aslin Rel finalnie pokazuje swoją prawdziwą twarz. No chyba tutaj nie można nic dodać, bo streściłeś w zasadzie całą historię w świetny sposób. Ja mam komentarz jeden, ale pewnie będzie ich więcej niż jeden i nie będę w tym odosobniony, no bo wielki, genialny, medytujący mistrz Joda po raz kolejny daje się zrobić w dupę ciemnej stronie i to widzę jest taki już motyw, który pewnie Pewnie nie raz jeszcze, jeszcze się pojawi, bo to już zaczyna być lekko komiczne. Znaczy Aslin już chyba nie romansuje z ciemną stroną. On po prostu jest No po prostu morduje jakieś... całą masę ludzi na koniec. Tak? No, no bo on nie chce, żeby bezimienni wrócili, żeby nikt nie dostał się na planetę X. Ale to już nie jest chyba ciemna strona. Tak myślę. No ale tak czy siak daje się tak zrobić czy inna, w bambuko. Tak, daje się zrobić w bambuko, zataja informacje, o czym mówiliśmy już przy okazji kończenia drugiej fazy więc już jest pewien standard wyznaczony, jeśli idzie o Jodę w trakcie Wielkiej Republiki. To jest w ogóle absurdalne, bo tutaj mamy takie odliczanie, nie? Miesiąc po katastrofie, tak. dwa miesiące po i Joda wie i Joda jest na miejscu i wszyscy Jedi zmierzają na Coruscant do świątyni, jest jakieś specjalne zebranie w, przecież w tej Izbie Senatu, a Joda nie odzywa się, on mówi, muszę pomedytować i tupta i odchodzi, a oni przez trzy miesiące i kolejne tam dwa tygodnie później, trzy tygodnie nie później, miesiąc później, Ejody nie ma, nie, a oni nie wiedzą o co chodzi i co się no, dzieje. No właśnie, dostajemy Deus Ex Machina na koniec, czyli nie wiem, mam wrażenie, że trochę się po prostu zaczęło rozłazić, to w drugiej fazie może i teraz trzeba było to wszystko w jakiś sposób e, zebrać do kupy. I, i poukładać. Sam komiks mi się w sumie podoba tak naprawdę, jeśli idzie o tę fabułę. No z, z wyjątkiem tej, tej końcówki i tego nabranego znowu znowu jody. Ja się z tymi procedurami strażniczymi i, i tak naprawdę wojnami klonów tak jak wy wcześniej nie zetknąłem, więc bardzo mi się to podobało. No Znowu, tutaj przez ten rok, jeśli idzie o, o to, co się działo, czy działoby na Korusant znowu pewnie można by zrobić całą masę historii, niekoniecznie kręcącą się wokół nihilów, czy bezimiennych, ale to jak dla mnie generalnie na, na plus. I jeśli idzie o rysunki, to też, tak jak już Jerry wspominałeś, w zasadzie nie ma... Jest, jest spójnie. Jest dosyć, jest dosyć spójnie, więc nie ma się czego czepić. Chyba ten pierwszy zeszyt jest tak naprawdę najlepiej rysowany ze wszystkich, które tutaj mamy okazję obejrzeć no to do tego ja wrócę bo tu na pewno będę polemizował, natomiast jeżeli chodzi o tę historię otwierającą to po pierwsze bardzo mi się podoba i to będzie melodia dla wszystkich tych historii, że mamy te przeskoki czasowe, bo to jest w sumie nietuzinkowy zabieg i ja wiem, że to jest w sumie pewnie trochę taniocha żeby właśnie przesunąć nam tę akcję całej trzeciej fazy o rok no i żeby nadać kontekst tym wszystkim wydarzeniom ustawić postaci w określonych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest fajne, bo to powoduje, że naprawdę dostajemy tutaj całościowo mnóstwo informacji, nie? no bo tutaj właśnie wszystkie te elementy, to posiedzenie senatu, procedury strażnicze, kwestia młodzików, miecze, Aslin Rel, ta wizyta właśnie w poszukiwaniu potomków Leftbrooków, i tak dalej, i tak dalej, to jest naprawdę upchane akcje i całościowo bardzo mi się to podoba i na ten moment ta postać Azlina Rela, choć jest deus ex machiną, no bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to to był zwykły człowiek, więc no ja rozumiem, że po flircie z ciemną stroną mógł zaliczyć długowieczność. Znaczy no bo jak w, wiemy, Sittowie... w Gwiezdnych Wojnach można by to wziąć na klatę, można by pomyśleć, że to jest po prostu istota człowiekopodobna, a jakaś rasa długowieczna, ale sami bohaterowie zarówno chyba w tym, a na pewno w Mandze się dziwią, dlaczego on żyje, więc nie. No ale słuchajcie, nie no, ten romans z ciemną stroną nieraz już no, przecież no. był nastawiony na nieśmiertelność, Przedłużanie życia, więc No tak, więc nie robi ja właśnie że to jak no. nie można pod to mhm. pociągnąć. Czy to jeszcze będą, będzie rozwinięte, zobaczymy, ale ja to sobie cały czas tak tłumaczyłem. Ciemna strona długowieczny, no tyle. No tak, ale to dlatego właśnie podoba mi się, że w sumie to jest mhm. niby Deus Ex machina, ale taka wprowadzona z sensem. Podoba mi się ten twist, no bo tutaj też umówmy się, będziemy rozmawiać spoilerowo, bo o tych historiach inaczej się nie da. Czyli to, że on doprowadza do tej tragedii, no bo to pokazuje że to jest postać e, bardzo niejednoznaczna, nie? no bo my wiemy, że właśnie on ma ten, za sobą ten flirt z ciemną stroną, w sumie nie wiemy, jakie są jego intencje, tym bardziej, że on jasno sugeruje, że to raczej Jedi, potrzebują jego pomocy, a nie odwrotnie, więc no, w, w którą stronę to ta postać będzie ewoluowała, jak on też na przykład się podzieli jakąś wiedzą na temat, na temat bezimiennych, to, to, to tutaj jest naprawdę fajny taki magnes na, na dalsze wydarzenia, w tej fazie. No a bezapelacyjnie największym minusem jest zachowanie Jody, no bo no naprawdę Joda staje się gwiezdnowojennym memem. Nie? To on na poziomie starej trylogii był po prostu uberkoksem. W serialiu animowanym Wojen Klonów też mam wrażenie, że oni go jeszcze podciągnęli bardzo mocno, a tutaj nie wiem, w akolicie się dowiaduje od Wernestry, że są Sitowie. Później dowiaduje się, czy, czy, czy to wcześniej w sumie jeszcze się dowiaduje o bezimiennych i tutaj też, no tak jak obśmialiście to to jest bardzo słuszna uwaga no to, że on już mając Azlina Rela przy sobie tak naprawdę, no bo przecież to, to też mando ty zauważyłeś, on się już pojawiał w ostatniej książce czyli no, no to, to od, od początku już tych wydarzeń w komiksie, no oni są tutaj wspólnie, nie wyjawia tych sekretów, no więc Joda nie tylko jest gwiezdnowojennym memem, ale także idzie dzielnie w ślady kardynała Dziwisza, który nic nie pamięta, nic nie wie, nic nie powie. No zobaczymy, jak ta postać będzie rozwijana. To jest scenariuszowy błąd, bo on mógł po prostu nie być na początku tego komiksu i bohaterowie mogli nie wiedzieć, co z nim się stało, To wielu Jedi nie dotarło na Kursan. No tak. On też mógł po prostu nie dotrzeć nie? i wrócić po trzech miesiącach. A jeśli już jest, no to mógł chociaż powiedzieć dwa zdania, istnieją bezimienni i oni byli już kiedyś i, i coś tam powiedzieć i powiedzieć znikam, bo muszę kogoś przyprowadzić, nie? a tutaj to, to jest wręcz komiczne i jeszcze on tam mówi, nie? Coś, czy ja cię kiedyś okłamałem? Coś takiego pada z jego ust, to ja tam się kulałem ze śmiechu. No tak, tylko że wie, przecież on jest w ostatniej książce, znaczy on jest w ostatniej scenie tak naprawdę, nie? Yy, czy jednej z ostatnich scen pierwszej fazy, yy, więc część bohaterów ma okazję go już, no może nie poznać, ale zobaczyć, tak? Bo on jest milczącą postacią w bandażach, siedzącą przy ognisku, więc... On już był znaleziony, bo tam nie ma przecież tego przeskoku. Czy jest? Tak, tak. Nie no, no on, właśnie, był on już. już yy, w no właśnie, Północy. on już tam nie, był tak w ostatniej scenie i nagle Północy. trzeba go znaleźć. I, I tutaj, no chyba, że to jest, się wiecie, gdzieś jedno z drugim przeplata, ja już po prostu sobie nie, no, się no, w tej na chronologii. Nie, no on mówi, że idę sobie. Jest scena w Senacie czy w świątyni, jak on jest i mówi, idę sobie. I znika. No ale wydaje mi się, że jednak lepiej by było, gdyby po prostu się tam nie pojawił i wiesz, to, że jest w ostatniej scenie horyzontu północnego. No, niekoniecznie musiał dotrzeć. E, to, czy tam to się chyba rozgrywało na korusant, jeżeli dobrze pamiętam. A może nie, może na korektach Tylko no, Tylko ona niekoniecznie... już go wtedy znalazła, teraz poszedł go znowu szukać, więc mówię. Nie wiadomo może co on Po prostu mam robić. zaburzoną wiadomo, chronologię. Absolutnie. Powiedział, że poszedł medytować. No, no i może sobie go wymedytował. No. no ale też jeszcze y, do rysunków, no to tutaj za y, warstwę graficzną odpowiada Ibrahim Robertson. I to jest gość, który z tego co widzę na Wikipedii rysował Dżabę czyli ten one-shot z Dżabą z Wojny Łowców Nagród, jest też z antologii. No i dla mnie rysunki w porządku. Mam wrażenie, że tutaj kolorystyka jest jakaś taka dziwnie przyciemniona i momentami to wypada fajnie, no bo jak mamy, nie wiem, pojawienie się Az Azrina, Rela, który ujawnia się, że jest w tych takich jakichś, nie wiem, mroczno okrwawionych szatach i wszyscy Jedi mm -hmm. biorą za miecze, to, to wygląda to fajnie, czy tam w końcówce to wygląda dobrze, samo otwarcie z płonącą latarnią Gwiezdny Blask, to wygląda fajnie, ale no mówię, całościowo miałem wrażenie, że trochę za ciemny jest ten komiks i, i trochę mi to psuło odbiór, ale ogólnie w porządku. No tu wiesz, tu ma być ponuro, ja to sobie tak trochę tłumaczyłem, bo on faktycznie jest taki szaro buro nie, to są, to są dominujące barwy w tym komiksie, ale ja to sobie trochę właśnie znowu tłumaczyłem fabułom i tym, że jesteśmy na tym etapie strachu, beznadziei i że to może faktycznie pasowałoby, no bo później żaden z kolejnych zeszytów nie ma już takiej tonacji, jest dużo bardziej kolorowy, nie? albo dużo bardziej taki. Znaczy ostatni jaskrawy. jest ciemny i dla mnie o to właśnie ostatni charakteryzuje, ale do tego przejdę. Ciemność, a ten pierwszy ja mam właśnie odmienne zupełnie odczucia, zarówno od Rycha, bo dla mnie to są chyba najgorsze rysunki w tym komiksie, e, i od Jerego, bo on właśnie mi się wydaje momentami za jasny, ale nie, nie na tej zasadzie, że ma jasne barwy, tylko ja mam wrażenie, że on jest komputerowo kolorowany i to a, mi tak może bije być, po może być, no. I to nie są takie cienie fajnie rozłożone, tylko to wszystko jest tak ostro zakończone, tak mam wrażenie. Ale też, żeby było jasne, całkiem ok, rysunki, tylko że no, jakoś mnie tam na glebę nie rzucają. Dobra, drugi segment. Drugi segment nosi tytuł Odgłos Nadziei. I to jest segment, który skupia się na Avar Kris i na Elzarze Manie, czyli dwóch e, głównych Jedi z e, pierwszej fazy Wielkiej Republiki. No i zaczyna się też od momentu upadku e, Latarnik Gwiezdny Blask i od rozmowy Awar i Elzara, którzy no, wspominają swoje błędy, za co muszą odpokutować, bo wiemy, że w finale umarł Stelian Gios i trochę było to spowodowane błędem Elzara Mana, który zabił wtedy Chanzi Yarrow, która tak naprawdę chciała uratować latarnię, a trochę przez to, że Elzar za szybko sięgnął po miecz, no nie miała takiej możliwości. Jest wspomniany, są wspomnienie inni bohaterowie. Awar stwierdza, że ona nie wraca na korusant, ona ma swoją misję. No i dowiadujemy się, że Nihilowie utworzyli wał burzowy, czyli odgrodzili jakąś część galaktyki, no to już wiemy Odreszty. w sumie z tego oka Nihilów, nie? Z tego tak, komiksu. Tak, tak, tak. Mhm. No i to też wiemy z procedur chyba strażniczych. No ale teraz yy, trafiamy tam do środka, yy, bo awar zostaje tam zamknięta. I ona żyje w tym świecie opanowanym przez Nihilów, gdzie nie ma władzy. E, oni tam rządzą. Wszelkie planety, miasta, wioski, miasteczka, które się tam znajdują są pod ich butem. Jeżeli ktoś e, się przeciwstawia to e, silną ręką są niszczeni, natomiast równolegle Elzar próbuje złapać jakiś kontakt z nią i on spiknął się z tym droidem 45, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, to był droid Stelana, na którego on narzekał, bo on miał tam swoje gadane, no i tutaj próbują skonstruować rezonator tytoniczny, żeby przebić się przez ten wał burzowy, ale ostatecznie tego nie robią, no bo to jest wszystko błądzenie w ciemności, błądzenie we mgle, nie wiadomo, czy oni to przeżyją, czy nie, ale finalnie Elzar daje sygnał, chyba przez moc, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. jakoś tam się kontaktuje, daje sygnał, że on tu jest, on tu czeka, Awar go odczuwa i ona też... Y daje o sobie znać po tej drugiej stronie, zapala miecz i, i niesie nadzieję. No zgadza się, <gryw> znowu wszystko absolutnie y, opowiedziałeś i mnie się średnio ten komiks podobał. Od razu powiem, że jakoś nie bardzo do mnie trafił. Jedna sprawa, o której gdzieś już tam gadaliśmy wcześniej, w trakcie tego komiksu zmienia się kolor skóry, skóry y, Elzara, on raz jest biały, później jest, nie wiem, śniady, prawie czarnoskóry, więc to była dla mnie jakaś taka trochę niekonsekwencja. Gubiłem się w tym, czy czy ja czegoś nie wyłapałem z pierwszej fazy ze wszystkich okładek z komiksów tutaj... nie, mi się wydaje, że wiesz co, to jest po prostu kwestia kolorów ja, no tak, ja ale te... nie zauważyłem jakiejś tutaj zmiany on wypada ciemno czy tak śniado ale to przeważnie to jest na tych elementach, nie wiem, gdzieś w pomieszczeniach chociaż teraz jak otworzyłem to faktycznie on zaczyna jako czarnoskóry a później no właśnie, jest właśnie, mówię to jest, jest takie on, faktycznie. Trochę, trochę powiedzmy dziwne. I druga sprawa. Rysunki mi się za cholerę w tym komiksie nie podobają. One uderzają już w styl lekko mangowy, mam wrażenie, czasami, albo taki może stylizowany na mangę, lekki, taki przerysowany i do mnie to nie trafia. Jakby po tym pierwszym komiksie, dość mrocznym, rozumiem, zmieniali się rysownicy co zeszyt, ale no mówię, widać takie mocny rozstrzał, jeśli idzie o co o czym zresztą kiedyś mówiliśmy w przypadku bodajże Afry, gdzie jeden zeszyt był ewidentnie mangowy, aczkolwiek tam mi się to podobało, a tu nie. Więc ja jestem zasadniczo z tym komiksem na nie. Ja mam wrażenie, że to jest chyba najsłabszy z tych czterech podejrzewam, że on jest ważny no bo po pierwsze skupia się na tych postaciach które były wiodące w pierwszej fazie czy, czy jako jedne z istotniejszych, szczególnie jeżeli chodzi o awar i komiksy właśnie, więc no do, domyślam się, że on był potrzebny, żeby rozdzielić naszych bohaterów i, i żeby awar utknęła po, po stronie Nihilskiej, a Elzar ją poszukiwał, ale właśnie w przeciwieństwie do tego pierwszego otwierającego komiksu, gdzie dzieje się mnóstwo, to tak naprawdę tutaj mam wrażenie, że dowiadujemy się relatywnie mało, czy, czy prawie, że nic. Bo tak naprawdę kluczowa informacja to jest to takie zajawienie, bo tak naprawdę zostaje to rozwinięte dopiero w tej historii numer cztery, mam wrażenie, jak ten świat za tym wałem burzowym funkcjonuje, czyli, że tak naprawdę stopniowo nichilowie poszerzają tam swoją władzę taką, ja bym to nazwał nawet administracyjną. Nie? I, I tutaj to, że awar musi się ukrywać, że ona stara się gdzieś tam pomagać ludziom, ale sama musi walczyć o przetrwanie. To jest w porządku. No a Elzar no tak naprawdę niewiele nie tu robi, nie? No po prostu próbuje w pewien sposób... No Chce ją znaleźć i chcę ją znaleźć tyle, i, I zakładam, że to może być też istotne, no bo to, to, to jak ten komiks się kończy, czyli że oni nawiązują kontakt, no to daje nam jasną sugestię, że być może to Elzar przyczyni się do tego, że albo Jedi się w ogóle przez ten wał burzowy przebiją, i, i go, nie wiem, w pewien sposób zburzą albo przynajmniej, że będą w stanie właśnie przechodzić przez tę granicę a propos nadużywania słów, to chyba dzisiaj nadużywam właśnie, przepraszam no i, i to, w, to w zasadzie tyle, najsłabsza wydaje mi się historia, a jeżeli chodzi o rysunki, to tutaj za nie odpowiada Marika Kresta, którą my znamy z Doktor Afry, bo ona rysowała pierwszy tom, ten z Alison Wong który się u nas ukazuje już w tej Serii ze skrzydełkami, a do tego rysowała Akolitę, Kelnakę, czyli to akurat dwa komiksy, które omawialiśmy na, na Konglo, ale zgadzam się, że te rysunki też chyba są dla mnie najsłabsze z, z tego. Także, no, całościowo wydaje mi się, że to jest najmniej interesujący z tych mhm. trzech zeszytów. No, mamy tu jeszcze poruszony ten Czterech. wątek. Czterech, tak, tak wątek tej relacji Elzara i, i Awar, tak? Bo on... No ale nie, nie wiele, tam rozmawiają? Dodane, tak naprawdę No tak, o tym rozmawiają, to on mówi my, my, mówi o, o nas, natomiast no, Awar się od tego odcina, ale no to jeszcze tu pewnie w jakiś tam sposób wróci, tak, ta no, ich relacja. ale to też przede czy, wszystkim było. Czy romantyczna, był, był czy fizyczna. Mhm. Tak, tak, tak, tak, ale mówię, no to jest jeszcze gdzieś tam wspomniane. No dobra, ale tak czy siak mi się miło to czytało. Ja tak nisko nie oceniam jak wy, aczkolwiek, to, no, zgadzam się, ale, ale mi się to miło czytało. Po takim wstępie z wieloma informacjami dostaje segment, który jest skupiony trochę na uczuciach i emocjach e, głównych bohaterów i dla mnie to jest ok przerywnik. To jest krótki komiks, to jest tak naprawdę prolog do większej całości, tak jak każda z tych historii i mi się mimo wszystko to całkiem dobrze czytało. E, tą przyjaźń między nimi tutaj odczuwałem i wiesz, może nie ma nic nowego, ale minęły, kurde, dwa lata od pierwszej fazy, więc na rozruch dla mnie to było ok, taki powrót do, do tych postaci, a rysunkowo zgadzam się, one są takie kreskówkowe, takie m, inne, ale mi się, ja też nie narzekam. Mi się to też w miarę podobało. Ręcinie, żeby była jasność sytuacji ja, ja też nie oceniam jakoś negatywnie samej tej historii, po prostu uważam, że z tych czterech ona jest najsłabsza. Jest, jest potrzebna, tak jak wszystkie, ale to na podsumowanie sobie zostawię, ale no po prostu mi się podobała najmniej z tych czterech. No, dla mnie tutaj jest dostajemy. najbardziej zapchaj dziurowa z całej, z całej czwórki. I Jedyna rzecz, która jest może trochę nowa to jest inny Elzar. Elzar był takim... No buchął do putem. przodu, nie. nie? A tak, tutaj był. jest skupiony na tym zadaniu. Tu jest, ma, ma za co pokutować. Chce odnaleźć swoją, nie wiem, przyjaciółkę ukochaną, zobaczymy, w którą to stronę pójdzie, ale on jest tutaj, no dojrzalszy, smutniejszy na pewno, to, to, to, to gdzieś tam czuć u niego, no, bo stracił w zasadzie dwoje, dwoje najbliższych mu ludzi, tak samo jak Awar, tak naprawdę. No i ten wątek w zasadzie tego odosobnienia Avar, tak? bo wychodzi na to, że ona jest tam sama po tamtej stronie. Jeśli idzie o, o rycerze Jedi, to nie, nie dostajemy nikogo poza nią i no, czuć to takie porzucenie, porzucenie takie, to, tą samotność, tak? to te, te, te beznadzieje. Więc no, to jest ten pozytywny aspekt tego zeszytu. No i mi on wystarcza na wejście w trzecią fazę. Ja tam jestem na tak. Dobra, wola mocy, trzeci segment. To jest historia Burjagi i Bela Zetifara. I pierwszy dla mnie trochę minus, bo jednak Burjaga zaginął podczas upadku latarni Gwiezdny Blask i nie było wiadomo, czy żyje, czy nie i to było tam przez jakiś czas taką zabawą twórców. No dość szybko dowiedzieliśmy się, że on przeżyje i że będzie w opowiadaniu zeszytko... się chyba jakimś pojawiał, nie? W Insiderze, czy coś takiego? Ja dobrze kojarzę. Możliwe. To może to opowiadanie by trochę to rozbudowało, bo dla mnie to było rozczarowanie tutaj, te poszukiwania Buriagi przez Bela, bo to są ile? Dwie strony? Dwie strony i, i Buriaga się pojawia I, i tyle, no, no, nie? To, to nie ma żadnych to, to poszukiwań. Mnie, to było dla mnie trochę na nie, aczkolwiek wiedzieliśmy już, że on żyje, bo to już było wiadome wcześniej. No i tak naprawdę sam segment skupia się na czymś innym. Pojawiają się tutaj inne znane e, twarze czy postaci, żarka. Pojawia się Indira Stokes, e, e, Mistrzyni Jedi i skupiamy się bardziej na Belu, który właśnie tak jak Elzard, tylko że trochę bardziej, on też się tutaj zmienia, bo... On nie potrafi się otrząsnąć, przejść dalej. Tak jak Burjaga skupia się na szkoleniu młodzików i jest takim wesołym i pogodnym łukim, tak Bell no, zatraca się w w tej swojej walce, do której zmierza. I tak naprawdę też finalnie zmierza, zmienia się fizycznie. Zmienia wygląd, zmienia e, uczesanie. A końcówka tego segmentu e, trochę też tyczy się e, tego właśnie, bo Bell wyrusza na misję, w końcu wychodzi z tej swojej jamy i wyrusza na misję, ale jest to nie misja militarna, tylko e, niosą pomoc. No i Zostałem zaatakowani przez oddział Nihilów, którzy za zdobycie Jedi tam nagrody mają obiecane. Jest z nimi wielki mistrz, Pratre Veter. No i tam mamy pewne poświęcenie, pewne, pewną lekcję dla Bela. Cała ta misja jest zresztą lekcją dla Bela. No, tyle chyba. Świetne rysunki, miejscami. Komiks jest tak naprawdę oparty na dialogach w większości wypadków mamy, mamy rozmowę za rozmową i te rozważenia Bela, a na sam koniec dostajemy sporo akcji. Znaczy sporo, znowu, no, to, to nie jest, nie jest długa, długa rzecz, ale na koniec dostajemy faktycznie trochę tej walki z nichelami tej akcji i to mi się podobało. A inna sprawa, że podobała mi się że fakt, że mamy tutaj do czynienia z Belem, bo ja Bela bardzo polubiłem w trakcie pierwszej fazy, i super, że mamy okazję do niego wrócić, że mamy okazję zobaczyć, jak on dorasta. Też wizualnie to widać. Pojawia się jakiś zaros u chłopaka, nawet, no i zostaje rycerzem przecież, tak? Tak jak yy, przy okazji tych yy, no, procedur strażniczych, protokołów strażniczych, nie wiem, może przekręcam to już w tym momencie. No, zostaje awansowany do rangi rycerza. Także na plus, na plus, ale to znowu przez. E, przez sympatię do, do Bela i jednak zżycie z nim mocne po, po pierwszej fazie. Całościowo dla mnie to jest e, dobra historia i to na kilku poziomach, ale zacznę od minusa, bo tu się zgadzam totalnie z tym, co Ty Mando powiedziałeś. Jest to rozczarowujące, to odnalezienie e, e, Buriagi, no bo to się dzieje z, po prostu z przewróconą stroną. I, I mnie najbardziej zabolało, że to jest tam chyba sześć tygodni, oni go wyciągają z oceanu, więc dla mnie to jest takie trochę niezrozumiałe. On jest trochę za mokry bardzo, i, nie, i no, tyle. No. no nie wiem, że sześć tygodni sobie pływał czy dryfował. to chody jest, łuki pewnie mogą. No, no, no, no pewnie tak, ale, ale to trochę z perspektywy tej historii jest głupawe. Natomiast yy, ta historia ogólnie podobała mi się z, właśnie z kilku powodów i jednym z nich jest relacja buriagi Bela i kwestia tego mistrza, z którym oni się też tutaj gdzieś tam czy są połączeni na, na tej misji. To było fajne, bo mam wrażenie, że ta historia trochę lepiej, dla mnie przynajmniej, rozpisała te emocje targające naszymi Jedi, w tych tygodniach i miesiącach po upadku latarni Gwiezdny Brask, bo jednak widzimy, że i Buriaga, i Bell, no to są postacie, które są bardzo mocno naznaczone tym, co się stało. No i my widzimy takie pewne ich dojrzewanie, czy taką przemianę żeby, nie wiem, wrócić może na właściwe tory tak ja bym powiedział i to jest ten rdzeń komiksu no a na końcu mamy sporo akcji i, i, i taką muckę tu mnie bardzo rozbawiło że ten mistrz Jedi się okazuje wyjęty prosto z Ninjago i pokazuje techniki Shonju i mamy w ogóle Mistrza Jedi Karatekę także to, to, to było całkiem pocieszne Także to dla mnie spoko komiks, tu za rysunki odpowiada gość, który się nazywa Jetro Morales i jego też już widzieliśmy i to przy Wielkiej Republice, bo on rysował kilka zeszytów w tej serii Ostrze i ja tutaj też raczej bym się nie zachwycał. Ale są w porządku te rysunki. Tak, Także okej, okay. Wydaje mi się, że całościowo to trzyma poziom. No dobrze. Ostatni segment zawsze zwycięski. I to jest segment, który skupia się na nihilach. Po pierwsze narracja. Tutaj można wyróżnić, bo to jest pisane tak jakby z punktu widzenia nihilów, ale takich tupiących nóżką. Czyli jak coś piszą o Republice, to jest tam tutaj ci źli, przegrani niedobrzy, może nie aż tak, może trochę koloryzuje, ale, ale coś takiego. A jak piszą o statku, na przykład Nihilów, to fantastyczny statek naszych zwycięskich Nihilów. E, trafiamy do tego wału burzowego, gdzie jest impreza. I ta impreza ciągnie się przez e, miesiąc, przez pięć tygodni. E, mamy takie całkiem fajne kadry, jak oko Nihilów sobie siedzi i wszyscy imprezują, a tam tylko to tło się zmienia troszeczkę G -g Gra Staros, ona chyba tak się nazywała, e, wymienia się czasami, czasami stoi, czasami leży, czasami jej nie ma. No i w końcu ona jako ta polityczka e, próbuje przemówić do rozumu e, Marchionowi żeby no wziął sprawy w swoje ręce i coś tutaj zbudował żeby to nie było tylko przejęcie małego fragmentu galaktyki i usiąść usiądzenie na laurach i impreza, tylko stwórzmy coś dużego, zresztą sama Staros już chyba też, nie wiem czy ona już wyszła z cienia, czy już wszyscy o tym wiedzą, ale tu nie sprawia wrażenia przestraszonej tak jak gdzieś tam Wyszła, wyszła. tam też się... to w Nihilów i chyba w książce nawet to, to było w końcówce, że ona była... Że w końcówce było wiadomo, że dowiedzą się, bo jakiś dźwięk ona wydała, gdy on dawał przemówienie i ona miała świadomość, że oni to przeanalizują i dowiedzą się, że to ona i to ją trochę wtedy jeszcze przerażało. Tutaj już jest chyba obydwoma nogami po drugiej stronie mhm, barykady. Tak, tak, tak, na pewno. No i tak naprawdę dostajemy tutaj dwie zajawki czegoś większego. Bo po pierwsze dostajemy historię generałów wjezd, czy WIS, nie wiem jak to czytać, czyli e, pani wojskowej, pani, stra pani strateżki, która stała po stronie Republiki, ale e, no, zmieniła stronę i teraz jest taką e, głównodowodzącą, nie wiem, po stronie Nihilów. No i dostajemy na sam koniec e, taki prolog historii barona Bulana, który jest więźniem, ale Marchion odwiedza go i uwalnia z więzienia. On ma trochę życzeń, właśnie między innymi, by tytułować go baronem. by No i dowiadujemy się, że jest to jakiś psychopata, który przeprowadza eksperymenty na ludziach, na, na żywych i on ma właśnie chyba pracować z bezimiennymi, jeśli dobrze pamiętam, i je badać i no chyba coś takiego. Dobra, to się ale rozwinie była na pewno już później. taka po postać przecież w pierwszej fazie, nie? Nie pamiętam, jak on się tam to była, nazywał, była. ale... Tak, tylko to, tylko to była Kto inna inny? postać. Tak, tak, tak e... ale mówię, kurczę, yy, ja się pogubiłem. Bo ja, yy, mówię, ale już był taki, czy to jest ten sam i coś mi tutaj nie gra? Chociaż no chronologia by się nie zgadzała nie, absolutnie. Nie, tamten to był chyba jakiś Chadrafan, czad, jeżeli ja dobrze pamiętam, czyli A, ten taki meszowaty, jak ja o nich mówię mm -hmm. nieładnie. Zgadza się. No, no, dla mnie to jest okej okay, komiks. Znowu jakby nie wywołał u mnie jakichś tam wielkich zachwytów. E, no, mamy te, te relacje Marchiona i, i giry. Relacja to jest może za dużo powiedziane, no bo tu widzimy, jak ona wchodzi w rolę mm, polityka, tak? Czy ten, ten polityk z niej wychodzi. I no, marchion to przede wszystkim anarchia, anarchia i jeszcze raz, y, anarchia. A tutaj y, no, Gira namawia go do tego, żeby wprowadził jakąś strukturę, jakieś rządy, żelaznej ręki i tak naprawdę to ona namawia go do tego, żeby to on jej oddał tę władzę. Że jeśli on nie chce, to ona się tym zajmie, tak? że on ma tu być tym, tym e, tą, nie wiem, taką mityczną, inspirującą postacią dla wszystkich, a całą polityką, całą tą machiną będzie się zajmowała Gira I, i to tyle, jeśli idzie o, o fabułę, jak mówię, jakoś szczególnie mnie to tam nie, nie zachwyciło. A co do rysunków, to mam mieszane uczucia, bo tak jak podoba mi się, jak jest rysowana Gira, jak jest rysowany Marchion, tak cała reszta mi średnio tutaj leży, bo też brak tam, brak tam szczegółów no jeszcze może generał Wiz. ale całej reszcie mam wrażenie, trochę brak szczegółu, ja w ogóle myślałem, że Gira jest starsza. Jak czytałem te książki, a tu wychodzi na taką dość, dość młodą kobietę, według tych rysunków przynajmniej. No i to, i to tyle. Także mnie nie, mnie nie zachwyca ten, ten komiks ani wizualnie, ani popularnie. A to ja jestem na drugim biegunie. Bardzo mi się podoba ten zeszyt. Totalnie kupuję tę wizję nakreślenia tej skali makro I, i to jest coś, co mega do mnie przemawia, no bo ja jednak po tej pierwszej fazie to cały czas miałem trochę także że no ci takie wielkie zagrożenie, ale ja nie, nie, nie czułem tego na etapie tej pierwszej fazy, dopiero pod koniec, kiedy właśnie mamy te kilka ruchów Marchiona, no to, to dał, dali się poznać jako taka bardziej zwarta i struktura, która może faktycznie stanowić większe zagrożenie na skalę galaktyczną, no a tutaj to po prostu wydaje mi się jest bardzo ciekawa wizja, że mamy nagle w zasadzie kawał galaktyki rządzony przez Nihilów w strukturze właśnie quasi-państwowej, przez tam Staros mówi w którymś momencie, że nie mają tam Ministerstwo Ochrony za które odpowiada właśnie Pani Generał. Mamy Ministerstwo Rozwoju, za które odpowiada ten Bolan, Baron Bolan. Ona odpowiada za Ministerstwo Informacji. I, i, i to wszystko na tych trzech polach no, mega mi się podoba. Nie? Gdzie mamy nakreślany ten wątek wojskowy, polowania na Jedi, pacyfikowania planet i układów, które się nie chcą podporządkować. Mamy rozwój, pracę nad bezimiennymi jakieś tam inne eksperymenta, które Baron prowadzi i spółka i też właśnie mamy nakreśloną te, te, tą wizję Ministerstwa Informacji, taką wojnę informacyjną, no bo tutaj też to, to jest jasno zasugerowane, że takie metody też nihilowie stosują super patent. No i, i na koniec ode mnie w sumie się zdziwiłem, bo ciekawostka jest taka, że ten Baron Bolan to jest postać z drugiej fazy. To jest jeden z tych, jak rozumiem, wtedy dzieciaków, który rozkładał w jaskini na zlecenie matki te detonatory termiczne. Także no, daleko zaszedł, bo on tam rzuca. I, i to mi dało do myślenia, dlatego postanowiłem sprawdzić. Rzuca do Marchiona, że nie jest pierwszym Erevenem, którego on w życiu poznał. No, Czyli widzimy, że on pewnie urzędował z... Mardomro po wydarzeniach z drugiej fazy. No i też ciekawi mnie jak to się rozwinie, także fabularnie bardzo, bardzo mi się to podoba i wizualnie to jest dla mnie też najlepszy komiks. Tutaj za mhm. rysunki odpowiada Dawid Messina wespół z gościem, który rysował wcześniejszy zeszyt. Messinę znamy z Wojny Łowców Nagród i Hanna Solo i Czubaki, także znów komiksy, które omawialiśmy. I tutaj wszystko mi gra. I narracja ta graficzna, bardzo mi się podoba to rozpisanie, rozrysowanie tej imprezy, później te takie wizje w tej sali tronowej, cała ta walka i akcja z panią generał, później Bolan. Do tego bardzo fajna kolorystyka, także no, ja nie wiem, czy to nie jest dla mnie najlepszy zeszyt w ogóle w tym albumie. No fakt, że mamy tutaj taki vibe nie wiem, Mad Maxa? Chyba, chyba na, najprędzej, tak? jeśli chodzi o tę imprezę. o no, trochę tak, O tę trochę dzikość. Tak. I, I taki trochę, no nie wiem, budowanie trzeciej Rzeszy. Nie? Znowu to jakby może bardzo, bardzo przesadzone porównanie, ale faktycznie, dobra, będziemy mieli takie ministerstwo, takie, takie, będą eksperymenty na ludziach i, i tym podobne, no to jakby. Ja nie jestem w stanie nie mieć takich skojarzeń, tak i, i, i gdzieś tam się tam sam, samo nasuwa. Natomiast tak jak mówię, no, poza, tak jak faktycznie, no, ta scena, ta dyskoteka, ok, to mówię. Reszta i tak mi nie bardzo, nie bardzo leży. Tutaj też e, skleiliśmy fakt, tak jak przy Azlinie Relu, czytając drugą fazę, bardzo późno skleiliśmy, że to jest ten Jedi, który pojawił się w epilogu pierwszej książki. Tak tutaj, e, no statek flagowy Nihilów to jest elektryczne spojrzenie. Tak, tak, tak. No. Ale to pewnie było mówione w pierwszej, w pierwszej fazie. fazie i to nie raz. No Dla mnie to, to było oczywiste. W drugą no. fazę nie skleiliśmy, że ten statek to jest. Ja statek sklejałem. Nichilów. Dla mnie to było oczywiste e, no, cały czas. No ja nie, no ja. ja nie. Ale dobra, wracając do samego segmentu, ja jestem bardziej po stronie Jerry'ego, mi się on podobał. E, wizualnie też chyba uważam, że jest najlepszy, chyba naj, na, najlepiej mi wszedł, ale ja, się, ja rozumiem trochę Rycha, bo te wszystkie cztery historie oceniając je, tak wiecie, jako pełnoprawne opowiadanie, to są raczej takie pierdoły, bo to ich zadaniem jest wprowadzenie nas po tych dwóch latach przerwy do trzeciej fazy i moim zdaniem one robią to dobrze. Pierwsze, pierwsze opowiadanie kreśli nam realia bardziej po stronie Jedi, drugie i trzecie skupia się bardziej na emocjach i bohaterach, trzecie, ostatnie, czwarte przechodzi do tych złych, do nihilów i wprowadza dwie postaci, które pewnie będą ważne w tej trzeciej fazie i samo w sobie może nie jest jakimś wielkim, odkrywczym yy, tekstem, ale ja, mnie się ono podobało i to podobało mi się w nim chyba wszystko i uważam tak podsumowując, że ten komiks yy, to był dobry pomysł stworzenia czegoś takiego. Po, tych, yy, po tej przerwie, którą mieliśmy na drugą fazę, yy, to są naprawdę fajne prologi, które dają nam wiesz, znów poczuć te postaci, nie jesteśmy wrzuceni od razu w książkę, gdzie mamy tysiąc nazwisk i, i, i drugie tyle wydarzeń, tylko no tak na nowo poczuć ten klimat, na nowo wejść w te postaci i to się sprawdza w tym komiksie. A druga rzecz, ty na początku Jerry powiedziałeś, że ten rok przerwy tak nam tutaj trochę streszczają i na szybko, ale to też jest fajny pomysł myślę A, ten przeską, bardzo dobry. podejrzewam, że to da pole do manewru też w późniejszych tytułach na jakieś retrospekcje. Bo my tutaj dostajemy tylko okruszki, umówmy się, kilka historii kilku postaci plus trochę realiów ale da to pole do popisu na gdzieś tam opisywanie tego co się wydarzyło w danym, wiesz dotyczące danej sytuacji czy danego bohatera, także uważam, że tę trzecią fazę naprawdę bardzo fajnie otworzono. Znaczy no ja jestem bardzo zadowolony z tego komiksu, całościowo bo on robi moim zdaniem dwie rzeczy bardzo dobrze na otwarcie fazy po pierwsze, przez to, że mamy cztery zeszyty skupione na różnych postaciach, na różnych wątkach, na różnych pomysłach i po stronie Nihilów i po stronie Jedi i Republiki, to po prostu no, rzuca przynętę na no, różne kierunki, w jakich ta historia się potoczy. I to jest super patent. A dwa, że uważam też, że to się sprawdza jako no, takie Odświeżenie tego wszystkiego, co, za co polubiliśmy też yy, pierwszą fazę no bo jednak no, druga faza była specyficzna i to, że wracamy do tych postaci to dowegowaliśmy w ogóle, na ile będziemy to pamiętać jeszcze wszystko jak, jak, jak to zostanie posklejane i wydaje mi się, że to też oprócz tej warstwy fabularnej to... że ten problem jeszcze wróci. Wróci pewnie, wróci, też się to domyślam, ale no, samo to, że tutaj mamy główne te postaci wiodące, które gdzieś tam się przewijały, no poza Wernestro tak naprawdę no to, to tutaj jest fajny miks, że z jednej strony mamy właśnie te, te postaci i wątki które gdzieś tam już mieliśmy napoczęte a z drugiej strony mamy te nitki na przyszłość no bo mamy Azylina, mamy Bezimiennych, mamy Państwo Nihilów, mamy Wał i tak dalej, i tak dalej no ja jestem póki co bardzo optymistyczny i nie ukrywam, że czekam bardzo na nadchodzącą książkę, a pewnie my wcześniej pogadamy sobie jeszcze o Mandze która też była już u nas wydana. No, trochę zaskakująco, no bo o, chyba nie na tym etapie powinna być, no, ale, ale to, z tymi to samo było tak w poprzedniej fazie. Tak, tak to samo było. Też mhm. była manga wydana za wcześnie i była tak naprawdę dość, dość dużym spoilerem. Ja te zeszyty traktuję trochę jako filler. Może potrzebny, zobaczymy, co, co, będzie, co będziemy dostawali w kolejnych zeszytach. No bo mówimy tutaj, jest, dzieje się dużo, dzieje się szybko, dzieje się, bo się zadziać musi i, i musi po prostu u, rozstawić pionki na planszy pod faktyczną trzecią fazę. Bo no właśnie, to nawet ciężko nazywać trzecią fazą, nie? to jest ten pomost pomiędzy. Pierwszą, a trzecią mamy po prostu uzupełnienie tego roku i dopiero tam zaczyna się faktyczna trzecia faza, a no absolutnie rzeczą karygodną jest brak Wernestry w tym wszystkim, bo jest najlepszą postacią z całej Wielkiej Republiki póki co i szkoda, że jej tutaj nie dostaliśmy. Ale w komiksach Wernestry prawie nie było chyba, no, jeśli to się, ona tam się pojawiała na Gwiezdnym mm -hmm. Blasku w paru scenach chyba tak naprawdę. Tam no, dosłownie bohaterką... Na, na, na, na no w, kadrze, w, czy, w dziecięcych, czy, nie tylko książkach też tak, ona dominowała. Tak, tak. Nie? A, a zresztą... Yy... Wiecie, ja tego komiksu nawet yy, nawet jego nie... Yy... Nie uzależniam od tego, co będzie dalej, bo ja go, wydaje mi się, że to nie ma być fundament. Może pierwszy segment i drugi to jest jakiś taki troszeczkę fundament, ale to ma być bardziej e, na, zaznam, takie, taki powrót, taki bufor, żebyśmy wrócili do tego i według mnie on się spełnia w tej roli. I dla mnie nieważne, co będzie dalej, ten komiks mi spełnił swoją rolę, jak dla mnie. No, no. To chyba tyle. Tak naprawdę dobre podsumowanie, bo ja się tu z tym zgadzam. Eee, spełnił swoją rolę, to jest najważniejsze. Jedziemy dalej. Fajnie wrócić do tych postaci. No dobrze. I podjarał, przynajmniej mnie. Podjarał mnie na trzecią fazę. Naprawdę czekam na to oko ciemności i mam ochotę od razu je e, schrupać. I pewnie to nastąpi. Dobrze, moi drodzy. To my słyszymy się, miejmy nadzieję, niebawem i sobie z tą trzecią fazą jeszcze przez dwa lata pewnie pożyjemy.